Chyba w niewielu innych sytuacjach, poza mszą świętą, czy jakimiś ćwiczeniami duchowymi, konferencjami, czy właśnie rekolekcjami, tak jak znajdujemy się obecnie w takiej sytuacji, Pan Bóg mówi do nas przez Słowo. I właśnie czytania ostatnich dni nawet ostatniego tygodnia, bardzo dużo mówiły o słowie. Jest to bardzo cenne dla nas w obliczu tego, co nas tu czeka, bo słowa będzie dużo. Otóż w środę, w czytaniu z Księgi Przysłów, mogliśmy usłyszeć takie słowa. Każde słowo Pana w ogniu wypróbowane jak tarcza jest dla tych, co się do Niego uciekają. Do słów Pana nic nie dodawaj, by cię nie skarał, nie uznał za kłamcę. Żyjemy w takich czasach, kiedy będziemy mogli spotkać i spotykamy rozmaitych takich, w proroków, którzy obwołują się regularnie od czasu do czasu, tacy się znajdują, którzy obwołują się jedynymi, jedynie słusznymi interpretatorami Słowa Bożego, czy jakiegoś fragmentu nauczania Kościoła. Nawet nasz papież święty Jan Paweł II doczekał się wielu różnej maści znawców i e, właśnie fachowców, tak się określali sami siebie, od jego nauczania, co nie zawsze było pewnie zgodne z intencją samego papieża, co często też działo się poza pewnie jego świadomością, wiedzą, czy wręcz po jego śmierci. A więc będziemy spotykać takich, którzy będą mieli tendencję do wygładzania czy tłumaczenia orędzia Bożego, czy nauki Kościoła. Zwróćmy uwagę, że sam Pan Jezus, źródło słowa do nas skierowanego, absolutnie nie prezentował takiej postawy. Kiedy na przykład nauczał i widział, że nie wszystkim się podobało to, co mówi, widział odchodzących gdzieś tam którzy byli niezadowoleni. Nie biegł za nimi. Nie mówił, słuchaj, poczekaj, poczekaj, dogadamy się. Może ja się nieprecyzyjnie wyraziłem, może za zaostępnie powiedziałem. Nie było tak. pozwalała odejść. A więc słowo Pana jest, jak określa Księga Przysłów, tarczą. Słowo Boże przyjmowane z wiarą przyjmowane w całości bez jakiegoś tam wygładzania jest naprawdę tarczą dla nas ma moc nas chronić ma moc nas bronić i prowadzić najkrótszą drogą do zbawienia jeśli zechcemy postępować za tym Słowem czasem to Słowo Boże wydaje się dla nas może się wydawać dla nas strasznie trudne wręcz niewykonalne. Bo tak też podpowiada świat. Że to jest niemożliwe, żeby dzisiaj w XXI wieku żyć na 100% nauką Bożą. Więc czasem my, nawet my sami możemy jakby doświadczyć, że pójście takie do końca z Słowem Bożym wymaga strasznego zaufania. Wymaga takiego rzucenia się w przepaść przepaść zaufania Panu Bogu. Te czytania z ubiegłej środy nie pozostawiają żadnych wątpliwości, że ci, którzy chcą korygować Słowo Boże, to samowystarczalni proszałkowie. Tak określa Pismo Święte, tak właśnie. I ci właśnie będą ukarani to nie będą, nie tyle będą ukarani przez Pana Boga za to, że właśnie tacy byli. Tylko sami się ukażą, ponieważ doświadczą konsekwencji tych swoich innowacji. Takiego życia. Właśnie e, życia według jakiejś wygładzonej wersji Bożej nauki. Dlatego tak ostro jest to sformułowane do słów, Jego nic nie dodawaj, Czyli nie upraszczaj, nie upiększaj, nie wygładzaj. Kilka dni wcześniej z kolei była dobrze nam wszystkim chyba znana przypowieść o siewcy. Znamy ten opis z Ewangelii chociażby świętego Łukasza, w której mowa jest o siewcy, siejącym ziarno. I są takie trzy sytuacje, w których to sianie ziarna nie przynosi oczekiwanego efektu. Pierwsza sytuacja to taka, kiedy ziarno pada na drogę, a więc miejsce nieprzeznaczone jakby do jego wzrostu, czyli jakby z góry jest wskazane na to, że nic nie urośnie, bo ziarno zostanie podeptane. Druga sytuacja to taka, kiedy ziarno pada na skałę, czyli miejsce również średnio odpowiednie, bo twarde, bo suche, bo bez odpowiedniego klimatu środowiska, tak byśmy powiedzieli. Wreszcie trzecie miejsce, posługując się taką terminologią agrarną, to takie, które jest już zawkaszczone, gdzie rosną jakieś ciernie, czyli po prostu jakieś krzaczory, które nie pozwolą temu ziarnu wyrosnąć. A nawet jak ono wyrośnie, to zostanie zagłuszone, bo one są bardziej ekspansywne, silniejsze. Wcześniej zaczęły tam, wcześniej zajęły tam miejsce. I dopiero czwarta sytuacja to jest ta, w której ziarno pada we właściwe miejsce i przynosi plon, nawet stokrotnie. Więc też ta proporcja może jest nieprzypadkowa, a na pewno jest nieprzypadkowa. To, że ziarno jest ściane, to nie znaczy, że będzie plon, że będzie owoc. Jest mnóstwo takich sytuacji, które yy, no, doprowadzą do tego, że ziarno nie przyniesie zamierzonego efektu. I później autor wymienia takie sytuacje z życia człowieka, odpowiadające tym obrazom ze świata uprawy roli, powiedzmy. Czyli, tej pierwszej sytuacji, kiedy ziarno pada na tą twardą drogę, to taka sytuacja, w której diabeł zabiera słowo Boże z serca człowieka, porywa je. No tak, tak robi Diabo. Na pewno na tym mu zależy. Wiele, o wiele łatwiej mu to uczynić, kiedy serce człowieka jest w ogóle nieprzygotowane prawda, na to Słowo Boże. Czyli na przykład, kiedy nie jesteśmy w stanie łaski święcijący. Tak myślę, że tacy, którzy słuchają Słowa Bożego nie w stanie łaski, a jeszcze jak ono jest dla nich niewygodne i trudne, to na pewno diabeł się z tym poradzi. Ta druga sytuacja która mówiła o ziarnie padającym na skałę, a więc na jakieś miejsce twarde, jest przyrównane przez autora do sytuacji, kiedy to ziarno pada niby podatny grunt, jest może nawet z radością entuzjastyczną przyjmowane, ale ponieważ ci słuchający nie mają korzenia, to również całe przedsięwzięcie jest zakończone jakimś, jakąś formą niepowodzenia. To w naszym życiu to takie sytuacje odpowiadają rozmaite braki formacji. Myślę, że każdy z nas może przyznać się do tego, że ma braki formacji. Bo na przykład nie chodził na każdą religię, bo y, gdzieś tam nie pamięta, kiedy w ogóle miał w ręku, aż nie mówię, czytał katowizm, kościoła katolickiego, bo y, nawet nie umie wymienić pewnych podstawowych praw wiary na przykład, czy jakiś kwestii katalizmu. Każdy z nas mógłby tam nazwać sobie, prawda, czym tam jeszcze ma brak. I wreszcie trzecia sytuacja to sytuacja, kiedy troski, bogactwa czy przyjemności życia zabierają, zagłuszają to Słowo Boże, Jego ewentualny rozwój i wzrost. I tu również każdy z nas pewnie może wskazać takie sytuacje, kiedy właśnie chociażby zmartwienia, troski spędzają w samym spowie, kiedy bardzo nas angażują, absorbują do tego stopnia, że właściwie nic poza nimi nie widzimy. Co czasem jest pewnie i zrozumiałe, ale bardzo często też sami przecież przyznamy, że potrafimy się strasznie nakręcać i międlić i przeżywać w kółko rzeczy, które po prostu się dzieją, na które być może nawet nie mamy wielkiego wpływu, ale się nakręcamy, budujemy sobie takie ołtarzyki i adorujemy te nasze cierpienia, te problemy. A z drugiej strony pociąga nas przecież też ten świat wygodny, przyjemny, może materialny. Jak mamy wybór, to chętnie wybierzemy komfort i jakąś formę yy, dobrobytu czy wygody. W końcu, jak pisze Święty Łukasz ziarno w żyznej ziemi oznacza tych, którzy wysłuchawszy Słowa sercem szlachetnym i dobrym, zatrzymują je i wydają owoc przez swą wytrwałość. Więc najpierw serce musi być szlachetne i dobre, czyli przygotowane, chociażby przez ten maski święcający. A później kolejnym warunkiem tego, żeby Słowo Boże mogło przynosić plon właściwy, zamierzony przez Pana Boga, Jego woli, jest wytrwałość. I z tym chyba jest bardzo często ogromny problem. W czym mamy być wytrwali w relacji do Słowa Bożego? Po pierwsze, w Jego słuchaniu. To takie jak przykazanie na rekolekcje. Mamy być wytrwali w słuchaniu Słowa Bożego. Po pierwsze. czy mieć z Nim kontakt. Po drugie, mamy być wytrwali w rozumieniu Go jak nim rozumiemy, to mamy się pytać. Szukać odpowiedzi. I wreszcie, po trzecie, mamy być trwali w życiu tym Słowem. W życiu Słowem. Ale takim, jakim ono jest w zamierzeniu Boga, a nie w takim, jak się nam wydaje. Czy w takiej wygładzonej wersji, jak nam ktoś tam sprzeda. Nasz nowy wikary w parafii Jeden jednym z użył takiego określenia teologia misia. Mi się wydaje, że jest tak. To jest teologia misja. Mi się wydaje. A mi się wydaje, że to jest tak. Bo mi tak jest wygodnie, przyjemnie, to, to mi się tak wydaje, to ja tego się trzymam. Teologia misia prawdopodobnie nigdy nie jest zgodna z zamiarem stwórcy. Prośmy więc tego wieczoru o naszą wytrwałość. O wytrwałość w naszej relacji do Słowa Bożego poprzez jego słuchanie, zagłębianie się w nie, czy w ogóle w naukę Kościoła. To nie chodzi tylko o stricte w Pismo Święte. We właściwym rozumieniu i w życiu w nim w każdej chwili naszego życia. A